a Twoi uczniowie nie poszczą. I rzekł im Jezus, czyż mogą goście weselni pościć, gdy z nimi jest oblubieniec? Dopóki mają ze sobą oblubieńca, nie mogą pościć. Ale przyjdą dni, kiedy im zostanie zabrany oblubieniec, a wówczas owego dnia będą pościć. Ewangelista Mateusz opisując tę samą rozmowę wspomina jedynie uczniów Jana. Natomiast Łukasz mówi jedynie o faryzeuszach. Natomiast Marek stwierdza, że jedni i drudzy udali się ze swoim pytaniem do Jezusa. Chociaż nie jest to jednoznaczne, że przyszli razem. Najprawdopodobniej były to dwie różne okazje, kiedy uczniowie Jana i faryzeusze przyszli. Dlatego inne Ewangelie zmiankują tylko o jednej z grup. Natomiast jasno jest tu powiedziane, że zarówno uczniowie Jana, jak i faryzeusze pościli. Gorliwy faryzeusz pościł regularnie dwa razy w tygodniu w poniedziałek i w czwartek. Był to post zupełny: żadnego jedzenia, jedynie woda, a niektórzy wstrzymywali się także od picia wody. Uczniowie Jana z pewnością nie ustępowali im swoją gorliwością, ponieważ był to w owym czasie utarty, uznany, konieczny element pobożności. Istniał pewien schemat sprawiedliwości. Jeśli ktoś chciał być człowiekiem pobożnym, to musiał regularnie wykonywać pewne święte czynności, do których należało rozważanie świętych pism, modlitwa, jałmużna i post. W Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale, nie otwierajcie, ale tam znacie tę historię, czytamy o prorokini Annie, która po siedmiu latach małżeństwa straciła męża. I przez kolejne długie lata Aż do 84 roku życia nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach, dniem i nocą. A więc ewidentnie kwestia postu była znacząca. I to na tyle znacząca, że uczniowie Jana, jak i faryzeusze byli zaniepokojeni brakiem postu wśród uczniów Pana Jezusa i uznali za stosowne porozmawiać o tym z Jezusem. Czemuż uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi nie poszczą? I rzekł im Jezus, czy mogą goście weselni pościć, gdy z nimi jest oblubieniec? Dopóki mają z sobą oblubieńca, nie mogą pościć. Pan Jezus bierze przykład uczty weselnej ilustrującej Jego pobyt na ziemi z uczniami i mówi to jest czas wesela radości bliskiej społeczności z ich oblubieńcem jakże więc mogliby się umartwiać postęp, kiedy byli uczestnikami wesela wyobraźmy sobie sami jak czulibyśmy się, gdyby nasz małżonek czy małżonka postanowili pościć w dniu naszych zaślubiń, w trakcie wesela? Wyobrażacie sobie taki ślub, takie wesele? Co to za wesele? Jak tu świętować? W trakcie postu, który jest zaparciem się naturalnych przyjemności, jest dobrowolną rezygnacją z jedzenia i ma prowadzić do wyciszenia, do duchowej kontemplacji. Ponadto, jeśli spojrzymy szerzej na kontekst Starego Testamentu, to widzimy niejednokrotnie, że Bóg w Starym Testamencie mówi o sobie jako oblubieńcu, a o Izraelu jako swojej oblubienicy. Tak więc Słowa Pana Jezusa mogły być także odniesieniem do tych starotestamentowych porównań. Oto między wami jest Emanuel. Bóg z nami. Cieleśnie cała pełnia boskości. To powód do radości, do świętowania, do wesela, nie prostu. Ale, dodaje Jezus, ale przyjdą dni kiedy im zostanie zabrany oblubieniec. A wówczas owego dnia będą pościć. A więc patrząc w przyszłość, Pan Jezus mówi o czasie, kiedy nie będzie obecny na ziemi ze swoimi uczniami. W taki sposób, jaki to miało miejsce, toczyła się ta rozmowa. I wtedy mówi będą pościć. A więc zakłada, czy nawet prorokuje, że Jego uczniowie również będą pościć, gdy On, oblubieniec, zostanie im zabrany. Po jakim dniu mówił tu Jezus? Biblia Tysiąclecia tłumaczy ten wiersz następująco. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy w ów dzień będą pościć. Cóż to za ów dzień? Zwróćmy uwagę na pewną różnicę w tłumaczeniu początku tego wiersza. W naszym przekładzie Biblii Warszawskiej mamy Ale przyjdą dni Natomiast w Biblii tysiąclecia, lecz przyjdzie czas. Koniec jest taki sam. Mała Ta różnica, ale jest bardzo znacząca w interpretacji tego wiersza. Sprawdziłem, jak to jest w Grece. Tam nie ma, jest, przyjdzie czas, tak jak w tysiąclatce, ale tak jak u nas, przyjdą dni. Jest to bardzo istotne w interpretacji tego wiersza w świetle tradycji rzymskokatolickiej. Ów Dzień według papistów to Wielki Piątek, kiedy to według ich obliczeń oblubieniec został zabrany, a więc pościć należy w Ów Dzień, czyli w Piątek. Jezus jednak mówi, przyjdą dni kiedy im zostanie zabrany oblubienie i nie mówi to o jednym konkretnym dniu swojej śmierci a raczej o okresie czasu kiedy nie będzie obecny ze swoimi uczniami w taki sam sposób jak to miało miejsce podczas jego bytności na ziemi w ciele i to bardzo łatwo dowieść porównując ten wiersz z relacjami Mateusza i Łukasza otwórzmy Ewangelię Mateusza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 będą pościć. Zauważmy, iż Mateusz nie mówi już o owym dniu, lecz po prostu wtedy. W owe dni. Tak? Czyli w tych dniach, gdy oblubieniec nie będzie z nimi. Otwórzmy Łukasza jeszcze. Piąty rozdział i trzydziesty piąty wiersz. Łukasza piąty rozdział i wiersz trzydziesty piąty. Lecz przyjdą dni, kiedy oblubieniec będzie im zabrany. Wówczas pościć będą. A więc nie chodzi tutaj o ustanowienie jakiegoś konkretnego dnia postu w ów dzień, ale raczej to określenie w Ewangelii Marka, obejmuje ten czas, tak jak Słowo Boże mówi dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj jest dzień łaski. Nie mówię o jakimś konkretnym dniu, mówię o pewnym okresie, w którym żyjemy. A więc kiedy Jezus został zabrany do nieba, w okresie od Jego zabrania do Jego powtórnego przyjścia, Pan Jezus mówi wtedy, wówczas, Moi uczniowie będą pościć. I pozwól, że zapytam Cię, drogi bracie i siostro, czy ta zapowiedź obejmuje również Ciebie i mnie? Czy śmiesz się mienić uczniem Pana Jezusa, a nie pościsz? Podczas gdy sam Pan Jezus stwierdził, że kiedy oblubieniec będzie im zabrany, wówczas będą pościć. Czy rzeczywiście pościli? Otwórzmy Dzieje Apostolskie, trzynasty rozdział. Czytamy tutaj o zborze w Antiochii. Antiochia znajduje się na północ od Ziemi Świętej gdzie został założony pierwszy zbór nie tylko z Żydów rozproszonych, ale również i z Pogan. Trzynasty rozdział od pierwszego wiersza. W Antiochii w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który się wychował razem z Herodem Tetrarchą.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 Czy pamiętacie, co zrobił Saul po swoim pierwszym spotkaniu z Panem Jezusem? Kiedy niewidomy został przyprowadzony do Damaszku. Czytamy w dziejach apostolskich w dziewiątym rozdziale, iż przez trzy dni nie jadł i nie pił. Pościł. Modlił się.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 odzyskał siłę czy to był koniec postu w życiu Saula który później zwany był Pawłem wielki apostół Paweł jak czytaliśmy już w 13 rozdziale dziejów apostolskich przed chwilą w zborze w Antiochii był również Saul ten sam Paweł Mościł z innymi prorokami i nauczycielami, szukając pomazania mocą Ducha Świętego i Jego prowadzenia. Z tych modlitw połączonych z postem zrodziła się wielka wizja misyna, dzięki której Ewangelia dotarła w mocy do całej Azji Mniejszej, a stamtąd została zaniesiona dalej do całego ówczesnego świata. Czy jesteśmy gotowi tutaj w tym zborze Eicherowie, ponieść podobną ofiarę? Modlić się i pościć, by szukać Bożej wizji dla tego zboru? Czy też chcemy służyć i planować według własnego rozumu? Według tego, co nam się wydaje dobre i słuszne? Czy odmówimy sobie tej przyjemności jedzenia, aby w modlitwie szukać oblicza Bożego, Jego mocy w naszym życiu, Jego niebiańskiego pokarmu, dzięki któremu nabierzemy niebiańskiej siły? Czy będziemy jak Ezaf, który nie mógł zapanować nad swoim apetytem i za miskę zupy wyparł się błogosławieństwa pierworództwa? Ilu z nas za talerz zupy, za kromkę chleba. Pozbawia się duchowej odnowy, duchowego życia, zapominając, że nie samym chlebem żyje człowiek. Nasze ciało, nasze apetyty, nasze potrzeby, nasze żądze. Ile tracimy przez brak samodyscypliny, brak wstrzemięźliwości, Brak panowania nad naszym własnym ciałem. Posłuchajmy słów wielkiego apostoła Pawła, który tak wiele zdziało dla sprawy Królestwa Bożego. Otwórzmy proszę drugi list do Koryntian, szósty rozdział. Od trzeciego wiersza czytajmy. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona. Ale we wszystkim okazujemy się sługami bożymi. W wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach. Twórzmy jeszcze jedenasty rozdział tej samej księgi. Wiersz dwudziesty szósty. Paweł mówi o sobie, o swoich doświadczeniach. Mówi, byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach. I tutaj wymienia różne niebezpieczeństwa, w których się znajdował. I wiersz dwudziesty siódmy. W trudzie i znoju. Często w niedosypianiu w głodzie i pragnieniu często w postach w zimie i na gości widzicie bracia, siostry bardzo łatwo jest nam zachwycać się wielkimi objawieniami mądrością i dokonaniami tego niezwykłego apostoła ale nie zapominajmy o tym ile go to wszystko kosztowało nie zapominajmy o Jego cierpieniach, o Jego ofiarach i wyrzeczeniach, które świadomie podejmował, aby uczestniczyć w tej służbie, do której Bóg go powołał. Chcielibyśmy mieć udział w Jego zwycięstwach. Chcielibyśmy widzieć ludzi nawracających się. Chcielibyśmy zakładać nowe zbory oglądać cuda, doświadczać obfitości darów Ducha Świętego. Ale czy jesteśmy gotowi zaprzeć się samych siebie, tak jak On? Czy jesteśmy gotowi narażać się i cierpieć jak On? Czy jesteśmy gotowi odmówić sobie zwykłych przyjemności, aby poświęcić się modlitwie w pościa? Wróćmy proszę jeszcze na chwilę do tej rozmowy Pana Jezusa z uczniami z Ewangelii Marka, drugiego rozdziału. W trzech Ewangeliach Mateusza, Marka i Łukasza gdzie zapisana jest ta rozmowa natychmiast po tym pytaniu i odpowiedzi ewangeliści cytują podobieństwo o starej szacie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 bo inaczej wino rozsadzi bukłaki i wino i bukłaki zniszczają. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Niektórzy interpretują to podobieństwo jako odrzucenie starotestamentowych form pobożności w świetle nowego przymierza. A ściślej rzecz biorąc, jako że w kontekście mowa jest o poście, mówią, iż Jezus kwalifikuje post do przestarzałej formy pobożności, która nie przystaje do chrześcijańskiej wolności. Taka interpretacja kłóci się ze słowami Pana Jezusa, który właśnie stwierdził, że Jego uczniowie będą pościć, gdy On zostanie zabrany i zresztą Nowego Testamentu, gdzie mamy przykłady poszczących chrześcijan. Co reprezentuje nowe sukno i młode wino? Nowe przymierze. Nowość życia według Ewangelii. Co reprezentuje stara szata i stare bukłaki? Niektórzy mówią stare przymierze. Zakon. Ale nie mogę się zgodzić z tą interpretacją. W liście do Rzymian apostoł Paweł bardzo dużo mówi na temat roli zakonu. I pozwólcie, zacytuję trzy fragmenty z tego listu. I posłuchajmy uważnie, co apostoł Paweł mówi na temat zakonu. Bożego prawa. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy. Ja zaś jestem cielesny Zaprzedany grzechowi W innym miejscu mówi Zgadzam się z tym Że zakon jest dobry W innym miejscu tego listu mówi Czy więc zakon unieważniany przez wiarę? Wręcz przeciwnie Zakon utwierdzamy zakon jest dobry, Paweł mówi w innym miejscu, jeśli ktoś go właściwie używa zakon nie jest po to, żeby nas zbawić, bo właśnie zakon dowiódł tego, że nie możemy być zbawieni z naszych uczynków i z naszych starań i z próby przestrzegania tego zakonu, natomiast zakon i jego zasady są dobre dla człowieka i nie można tego odrzucić gdyż zakon prowadzi człowieka do świadomości grzechu i prowadzi człowieka do Świadomości potrzeby ratunku, potrzeby zbawiciela i po to zakon został nadany tak naprawdę, aby ludziom dowieść ich grzeszności i potrzeby ratunku, zbawienia, której sami nie są w stanie osiągnąć. Apostoł Paweł nie przeczy Panu Jezusowi, wskazując na duchowość, świętość i wagę zakonu, na którym oparte było stare przymierze. Stara szata i stare bukłaki to nie stare przymierze ani zakon, ale raczej ówczesne, faryzejskie formy, w jakie ubrana była pobożność. Formy, które okazały się bezużyteczne, jak podarte łachmany i zużyte bukłaki. Jaka była forma modlitwy? Głośna, na rogach ulic, aby wszyscy słyszeli jaka była forma jałmużny publiczna aby wszyscy widzieli jak obchodzono sabat Także nie można było się pomodlić o czyjeś uzdrowienie nie można było zerwać kłosa żeby zaspokoić głód nie można było dokonać cudów sabat takie były formy, takie mieli zasady a jaka była forma postu Regulamin wyznaczał dwa dni w tygodniu, a gdy pościli, byli smętni, chodzili ze zwieszonymi minami, szpecili swe twarze, żeby pokazać ludziom, że poszczą. Nie widzieli uczniów Jezusa, żeby to robili, więc się zaniepokoili przyszli do Jezusa i zapytali czemuż uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą a twoi uczniowie nie poszczą jeśli by pościli to nie byliby tacy radośni w poniedziałek i w czwartek ale smętni a swoje twarze umursaliby błotem i popiołem wtedy byśmy widzieli że poszczą tak jak my Jezus wzywał do postu, ale zupełnie w innej formie. W Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale, w 17 i osiemnastym wierszu mówi Ale Ty, gdy pościsz... Zauważcie, że Pan Jezus nie mówi Jeśli pościsz. Ale zakłada, że to oczywiste, że będziesz pościł, że ci, do których mówi, poszczą.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 Jezus wzywał do pobożności w nowej szacie, nie ostentacyjnej, nie zewnętrznej, robiącej wrażenie na ludziach, ale płynącej z serca. Serca, które chce podobać się Ojcu, który widzi nas zawsze i widzi nas, kiedy nas nikt inny nie widzi. Jezus wzywał do pobożności, która nie jest sformalizowana i zamknięta w ramach jakichś dni, czy świąt, czy szczególnych form obrzędowości. To zawsze, zawsze kończyło się i kończy się martwym, bezdusznym rytuałem. Wszystkie kościoły, które tego próbowały na przestrzeni wieków, z czasem to wszystko zeszło na psy. Przestało być to duchowe, stało się sztywną formą, w której ludzie się musieli trzymać, w której nie było ducha, nie było życia. Było to jak ciężar zgniatający ich żywą relację z Bogiem na miazgę pustej religii. Dlatego nie znajdziemy w Nowym Testamencie ani dni w które mamy pościć ani ścisłego okresu postu ani nawet sztywnych form jakie ten post ma przybierać jeśli jakieś kościoły narzucają ludziom sformalizowane praktyki postne to nie mają one wiele wspólnego z nowymi bukłakami o których mówił Jezus mamy pościć ale jak to będziemy robić? To sprawa mojego i Twojego serca. Możemy ustalić, umówić się, tak jak w zborze w Antiochii, aby podjąć zbiorowy post w celu szukania Bożego oblicza, objawienia, pomazania. I to nie jest wbrew woli Bożej, kiedy coś takiego zbory robią, że decydują się na jakiś okres, kiedy będą pościć. Możemy też każdy z nas indywidualnie pościć według naszej osobistej dojrzałości. Naszych duchowych potrzeb. Naszego stanu. Naszego głodu Boga. Jak bardzo Go pragniemy. Jak bardzo jesteśmy zdesperowani tym, co się dzieje w naszym życiu i w życiu ludzi wokół nas. Czy też braku tego pragnienia, jeśli nie widzimy tego. I możesz pościć cały dzień. Możesz pościć cały tydzień. I więcej, i dłużej. Ale możesz też zrezygnować z jednego posiłku przez kilka dni. Jeśli nigdy naprawdę nie pościłeś, Spróbuj zacząć od niedzielnego śniadania i od środowej kolacji. I przyjdź tutaj, aby w tym czasie się modlić. To Ci nie będzie wiele kosztowało. Kiedy tutaj jesteśmy... Nie odczuwa się głodu, bo jesteś, mamy inny pokarm. Jeśli nigdy nie pościłeś, to zachęcam Cię, żebyś zrobił ten pierwszy krok. Odpuść sobie niedzielne śniadanko. Zrezygnuj ze środowej kolacji. I przyjdź tutaj, aby się modlić. Zobaczysz różnicę. To dobry początek. Mam nadzieję, że kiedy tego zasmakujesz, nie zatrzymasz się na tym etapie. Jeśli masz zdro problemy jakieś zdrowotne, to możesz pić soki. Niektórzy piją mleko w trakcie trwania postu. Albo pościć o samym chlebie i wodzie. Czasami Duch Święty pociąga nas ku konkretnej formie i długości postu. A innym razem sami decydujemy przed Bogiem z czego chcemy zrezygnować i na jak długo. Ci z Was, którzy nie panujecie nad ilością słodyczy, które pochłaniacie, wzywam Was do postu. Odrzućcie tę truciznę na tydzień, na miesiąc, a więcej się módlcie. Jaki to przyniesie pożytek Waszej duszy i ciała. Pamiętajmy, że istotą postu nie jest głód, Głód jest wynikiem postu. Jest reakcją obronną naszego ciała, które woła jeść, jeść, jeść. Czy nasze dusze są tak głodne Boga, jak nasze ciała domagają się jedzenia? Jeśli tak, to będziemy pościć. Jeśli tak nie jest, to powinniśmy pościć, aby tak się stało. Istotą postu jest doświadczenie żywego Boga w naszym życiu. Kiedy pościmy, winniśmy jak najwięcej z tego czasu poświęcić na społeczność z Bogiem, na modlitwę, na rozważanie Jego słowa, dobroczynność, niesienie pomocy bliźniemu. Dlatego nie możemy poprzestać na odmówieniu sobie tylko jedzenia i zająć się innymi, codziennymi przyjemnościami. Strzeżmy się mechaniczności postu. Strzeżmy się też pychy z tego, że pościmy. Albo narzucania innym naszej formy postu. Po prostu pośmiech. szukajmy Boga bardziej niż zaspokojenia naszych cielesnych pragnień. Niech nasze słowa, że pragniemy Boga w nas, znajdą praktyczne ucieleśnienie w naszym poście. Niech nam Bóg w tym dopomoże. Powstanie, proszę, aby się modlić. dziękujemy za Twoje święte słowo i za te napomnienia, wskazówki, pouczenia. Daj nam uszy do słuchania. Pomóż Panie, aby to słowo nie uleciało, tak jak niestety w naszej ludzkiej słabości i łatwości zapominania. Wiele z tych słów gdzieś Dotyka nas na chwilę tylko. Porusza nas i inspiruje, po czym praktycznie nic z tym nie robimy. Pomóż nam, Panie, stojąc przed Tobą, powziąć tę decyzję, by pościć w naszym życiu. Jeśli tego nikt ktoś nie robił, aby spróbować pościć, aby zrezygnować z jednego, z dwóch posiłków, aby w jakiś sposób poświęcić ten szczególny czas, kiedy odmawiamy sobie jedzenia, by się modlić, by rozważać Twe słowo, by wielbić Ciebie, by służyć innym. Daj nam to pragnienie, proszę. Daj nam łaskę i siłę by to czynić i nie poprzestać na jednym razie. Nie załamać się, nie poddać się, jeśli coś nam nie wyjdzie. Daj nam łaskę, Panie, by szukać Ciebie z serc naszych. Szukać wizji dla tego zboru. Szukać więcej, Panie, manifestacji Twojej mocy, Twojej chwały tej obfitości ducha, którą wołamy do Ciebie. Pomóż nam, Panie. Pomóż nam zaprzeć się samych siebie, aby szukać Ciebie i doświadczyć Ciebie w nowy, świeży sposób. Odnów nas. Ożyw nas. Prosimy.